Jeśli cechy nieba są tym, czego chcesz, chłoń wiedzę i umysł wznieś. Jeśli natomiast cech ziemi ci brak, to swe ciało ćwicz i trenuj atak. Gdy niebo i ziemia połączą się w jedno, przy drodze prawości inne zbledną. Eee, jest sekretem, który zaprowadził nas dziś tu. Tam brak słowa. To też jakaś tajemnica? Być może chodzi tu o zwoje. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz przeczytać zwoje nieba i ziemi. Niech się dzieje co chce. Co? Co to znaczy? Człowiek? Osoba? O nie! To jutsu przyzwania. Naruto, Sakura, wyrzućcie zwolę. E Co? To ty? Hej, kopę lat, co? Przetrwanie! Dziewiątka nowicjuszy znowu razem! Iruka-sensei? Sporo kosztował was... ten test. Hej, o co chodzi z tym pojawieniem? Czemu użyłeś jutsu przyzwania? Pod koniec drugiego egzaminu my, Czunini, mamy witać zdających. Szczęście mi dopisało i jak widzicie, ja dostałem odpowiedzialne zadanie bycia waszym posłańcem. Posłańcem? O, nawet zmieściliście się w czasie. A teraz? Gratuluję. Zdaliście drugi egzamin. Oh! Chciałem to uczcić, zapraszając was na Ichiraku Ramen, ale niestety... Ramen? Poważnie, ale wy. Czekaj, nie skończyłem! Będzie wy. kumarski! Puszczaj, Naruto! O, tak! Marzę o ramen! Zwłaszcza po tych wszystkich roślinach i robalach, które musieliśmy jeść. chyba! zjem cały makaron jaki zobaczę! Ach, skąd on bierze energię? Tak! Zamknij się! Już dobrze. Widzę, że jesteś hiperaktywny, jak zawsze. Nie, mały? Heh, teraz rozumiem. Gdybyśmy zajrzeli do zwojów podczas egzaminu, co byś z nami zrobił, Iruka-sensei? Uh -huh. A ty, Sasuke, jak zwykle jesteś bystry. Poznałeś sekret. Częścią tego testu było sprawdzenie, czy poradzicie sobie z misją trwającą wiele dni. Mówiąc prościej, wiedzieliście, że otwieranie zwojów jest zakazane. Gdybyście spróbowali to zrobić... Co by się wtedy stało? Mieliśmy rozkaz oszołomić każdego, kto by to zrobił. Niektórzy ninja tego doświadczyli. Dobrze, że nie otworzyłeś swojego, co Naruto? <grymnie> e, Kabuto, jestem twoim dłużnikiem. <grymnie> Mało brakowało. Hmm? A, właśnie, sensei. Tak? Co oznacza ten tekst na ścianie? Materiał, na którym go napisano, jest zniszczony i trudno go przeczytać. Nie rozumiemy go. Daj spokój. Zdaliśmy ten egzamin, tak? <grymnie> Więc to nie ma już znaczenia! Cóż, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości również należy do obowiązków posłańca. E? Hmm? No nie, poważnie? Tak, to ważna sprawa. Wczytajcie się. To instrukcje Lorda Hokage, które przyjęto jako zasady postępowania czuninów. Instrukcje? Tak. Niebo symbolizuje umysł, a Ziemia ciało. Jeśli cechy nieba są tym, czego chcesz, chłoń wiedzę i umysł wznieś. Jasne? Dobrze, wyjaśnię. Mówiąc prościej, jeśli twoją słabą stroną jest intelekt, Naruto, to musisz się starać rozwijać sprawność umysłu, która jest bezcenna podczas wypełniania ważnych misji. Dobra, zrozumiałem. A jeśli cech ziemi ci brak, swe ciało ćwicz i trenuj atak. Sakura, twoją słabą stroną jest siła fizyczna. Musisz codziennie, solidnie nad nią pracować, żebyś stawała się coraz silniejsza. Gdy niebo i ziemia połączą się w jedno, przy drodze prawości inne zbledną. Oznacza to, że gdy umysł i ciało osiągną stan harmonii, nawet niebezpieczna misja stanie się prostsza. A co z tą częścią, w której brakuje słowa? Tę część musicie wypełnić sami. Widzicie ten symbol nazwoju? Oznacza on osobę i odnosi się do Was. Ten pięciodniowy test miał sprawdzić Wasze umiejętności jako czuninów, pokazać, czy się do czegoś nadajecie i muszę przyznać, że poszło Wam wspaniale. Czunin jest przywódcą, przewodnikiem. Jego obowiązkiem jest znać mocne i słabe strony tych, którzy służą pod nim. Musi przewidywać, jakie umiejętności potrzebne mu będą do ukończenia danej misji podczas tego zadania spisaliście się świetnie, ale nie zapominajcie o moich wskazówkach. No cóż? To chyba wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Zrozumiano. A hmm. uh... Jeszcze jedno. Podczas trzeciego egzaminu nie przesadzajcie. Zwłaszcza ty, Naruto, Martwisz się... Iruka Sensei! Kiedy dostałem tę opaskę, przestałem być uczniem, więc nie musisz i nie powinieneś się o mnie martwić. Bo przecież ona oznacza, że jestem prawdziwym ninja, prawda? Dałeś mi ją, nie zapominaj, że nie jestem już dzieckiem. Jak sam widzisz, zdałem drugi egzamin na Chunina, a wkrótce na pewno zdam i trzeci. Ale teraz... też jestem ninja. Naruto, masz rację. Przepraszam. Znam ich słabe i mocne strony lepiej niż ktokolwiek. Bez względu na to, jaki będzie wynik, to ja chcę im go przekazać. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, zostawiam tę drużynę tobie. Chociaż myślałam, że jednak bardziej w nich wierzysz, hm? Dziękuję, Anko. Czekaj, to są uczniowie Kakashi'ego, prawda? A skoro Kakashi w nich wierzy, to nie należy ich jeszcze skreślać. I ruka musi to usłyszeć. Musi zrozumieć, że to już nie są jego uczniowie. Są moi. Taka jest prawda. Wygląda na to, że jedynym, który w pełni rozumie słabości i cnoty tych młodych ninja, jesteś teraz ty, Kakashi. Co czujesz? Czy klątwa powoduje ból? Nie, prawie wcale. Dzięki tobie, Hokage. No dobrze, więc weźmy się do roboty. Orochimaru jest jednym z saninów, trzech legendarnych ninja. Podobno jest tak potężny, że nawet oddział specjalny Anbu nie miałby z nim żadnych szans. Słyszałem plotkę, że nie żyje, ale pewnie to było kłamstwo. Po co w ogóle przybył do tej wioski? <śmiech> Bardzo obiecujący młodzieniec. Odziedziczył wszystkie najlepsze cechy klanu Uchiha. Ten dzieciak... Chodzi mu o Sasuke, tak? Co? Anko, potwierdzam, że drugi egzamin ukończyło 21 ninja. Co do trzeciego egzaminu, to najpierw zgodnie z regulaminem musimy ogłosić eliminację. Pierwszy raz od pięciu lat. Będziemy kontynuować egzamin zgodnie z planem. Bardzo proszę, żebyście mieli oko na młodego. Dobrze. Gratuluję wam wszystkim zdania drugiego egzaminu. Brało w nim udział 78 ninja, z czego zdało aż 21. Wiedziałam, że zostanie mniej niż połowa, ale myślałam, że będzie to najwyżej kilkanaście osób. Jestem już głodny, ale nie fart, aż tylu zostało. Beznadzieja. Sasuke i jego drużyna też zdali. No ja myślę, że tak. Po tym wszystkim, co dla nich zrobiliśmy, spróbowaliby nie zdać. Twojej drużynie nieźle poszło, Kakashi. Musieli mieć wielkie szczęście. Oczywiście w zetknięciu z moją drużyną nie mają najmniejszych szans. W następnym teście liczy się sprawność, a w tym bijemy was na głowę. Cóż, porażki należy przyjmować z godnością, nieprawdaż, Kakashi? Coś mówiłeś? Te rundę wygrałeś, Kakashi. Szlak mnie trafia, kiedy jesteś taki opanowany. Nie pozwolę ci się ze mnie naigrywać. Więc to jest odwieczny rywal gai sensei Gdybym miała oceniać po wyglądzie, to Gai niestety by przegrał. Gai-sensei jest najfajniejszym nauczycielem. Jest tak fajny, że aż emanuje fajnością. Zaczekaj, Gai-sensei! Niedługo będziesz ze mnie dumny! Nigdy więcej nie chcę widzieć łez kogoś mi bliskiego. To dlatego już nigdy nie przegram, Guy Sensei. Nigdy! Zgodnie z oczekiwaniami są tu wszyscy najlepsi. Sasuke ucicha. Zapłacisz za to, co mi zrobiłeś, Sasuke. Bez względu na cenę. Mm -hmm. Trudno uwierzyć, że zostało tylko siedem z dwudziestu sześciu drużyn. Nie masz nawet jednego zadrapania, Gara. Hm? Akamaru dziwnie się zachowuje. To przez tych ninjas z Wioski Piasku. Naruto też zdał. Tak, tak się cieszę. Hej, patrzcie! Tu są nowicjusze z Wioski Liścia. Ee, tu są wszyscy. Hokage, Iruka-sensei, Krzaczastobrewy. Tym razem jesteśmy naprawdę wszyscy w komplecie. Ech, mam złe przeczucia w związku z tym. Ciężko uwierzyć, że po drugim teście zostało ich tak wielu. Na dodatek większość z nich to nowicjusze, więc to dlatego były te naciski. A teraz skupcie się. Lord Hokage przedstawi Wam trzeci egzamin. Lepiej słuchajcie uważnie. Lordzie Hokage, proszę bardzo. <śmiech> Zanim powiem o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą ten egzamin, usłyszycie co nieco o samym teście. Słuchajcie uważnie, gdyż jest to coś, co musicie pojąć. Poznacie prawdziwy cel tych egzaminów. Prawdziwy cel? Dlaczego nasz kraj wraz ze swoimi sojusznikami organizuje te egzaminy? Aby podnieść poziom Shinobi i wzmacniać przyjaźń między sprzymierzonymi narodami też. Ważne jednak, czym naprawdę są te egzaminy. Są, że tak powiem... Że tak powiem? Symbolem walki pomiędzy naszymi narodami. Hmm? Co to dokładnie znaczy? Jeśli spojrzeć w głąb naszej historii, to wszystkie kraje będące teraz naszymi sojusznikami walczyły niegdyś ze sobą o władzę. Aby uniknąć bezsensownych zniszczeń, kraje te wybierały najdzielniejszych wojowników, którzy mieli walczyć w ich imieniu na ustalonych wcześniej polach bitwy. Właśnie takie były początki egzaminów na czunina. Tak. To bardzo ciekawe, ale czemu my też musimy zdawać te egzaminy? Przecież nie szukacie czuninów na wojnę! Wiadomo, że jednym z powodów organizowania tych egzaminów jest wybór shinobi godnych bycia czuninami. To jednak tylko część prawdy. Egzaminy przede wszystkim pozwalają shinobi walczyć na śmierć i życie z innymi ninja ku chwale swoich narodów. Ku chwale narodów? Na ten egzamin zostali zaproszeni przywódcy i prominenci z wielu krajów. Niektórzy będą szukać Shinobi dla siebie. Egzamin ten wyznaczy waszą dalszą drogę. Lecz co najważniejsze, ci ludzie będą obserwować wasze potyczki, notując mocne strony nie tylko każdego z was, ale tym samym narodu, który reprezentujecie. Jeśli ninja z któregoś kraju wybijają się ponad innych, to wkrótce ten kraj zalewają oferty pracy dla jego wojowników. Kraje słabe, czekają ciężkie dni. Im silniejszy jest kraj, tym lepsza jego pozycja podczas negocjacji z sąsiadami. Dlatego trzeba pokazać militarną siłę wioski. No dobrze. Nawet jeśli tak jest, to czemu mamy ryzykować życiem? Siła kraju leży w sile wioski. Siła wioski leży w sile shinobi. Prawdziwa siła Shinobi rodzi się wtedy, gdy ten przekracza swoje granice w walce na śmierć i życie. Ten egzamin to swoista próba sił. Narody pokazują swą potęgę poprzez moc swoich Shinobi. Ten egzamin jest tak ważny, gdyż kładziecie w nim na szalę wasze życie. Poprzednie pokolenia walczyły, by umocnić ten naród. Jesteśmy im dłużni, aby podążać dalej tą drogą. Nie rozumiem. To dlaczego użył pan wcześniej słowa przyjaźń? Nie zrozumiałaś mojej wypowiedzi. Musicie dobrze pojąć istotę tego egzaminu. Jest to obyczaj podtrzymywany przez walkę. W świecie shinobi to właśnie zwie się przyjaźnią. Trzeci egzamin jest walką, której stawką będzie wasze życie i honor narodu.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 Mów, proszę. Miło mi Was poznać. Jest coś, co chciałbym, żebyście. zrobili przed egzaminem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki i montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Tadeusz Borowski, Janusz Wituch, Joanna Pach, Adam Pluciński, Ewa Kania, Robert Tondera i inni. Nagle musimy przechodzić eliminację przed trzecim egzaminem? Po prostu super! A co z Sasuke? Coś z nim jest wyraźnie nie tak. Nie powinien walczyć i koniec. Nic mnie nie obchodzi co on mówi. Powiem nauczycielom o tej jego ranie. W następnym odcinku. Zawężenie grupy. Nagła eliminacja. Nie wiem co się stanie. Boję się o nas.